Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Łukasz Mejza nie jest już członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Poseł zdecydował o wystąpieniu z klubu. W mediach społecznościowych napisał, że decyzję podjął w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny. Poseł budzi kontrowersje, m.in. ze względu na wielokrotne przekraczanie prędkości na drogach i przedsięwzięcia biznesowe. Posłanka PiS Małgorzata Gonińska mówiła w Polskim Radiu 24, że poseł nie rokował poprawy.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 Obraz kryzysu moralnego, tak obecność Łukasza Mejzy w polityce ocenia politolog profesor Andrzej Zybała. To jest człowiek, który ma też postępowania prokuratorskie. To jest człowiek, który...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 Prokuratura w Zielonej Górze skierowała przeciwko posłowi akt oskarżenia w związku z zarzutami podawania nieprawdy i zatajenia informacji w oświadczeniach majątkowych. Polska koncentruje się na pomocy ofiarom konfliktu w Iranie i działaniach dyplomatycznych, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ rozmawiał telefonicznie z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Arakchim. Nie, polityki wizowej nie zmieniamy, natomiast chcemy przyjść z pomocą humanitarną dla ofiar tej wojny i tutaj zadeklarowałem konkretną polską pomoc. Polska dyplomacja utrzymuje też obecność w Teheranie mimo napiętej sytuacji. W Iranie od początku konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem wykonano co najmniej 21 wyroków śmierci oraz zatrzymano ponad tysiące osób pod zarzutami związanymi z bezpieczeństwem państwa, poinformował wysoki komisarz ONZ. Władimir Putin przekazał Donaldowi Trumpowi propozycję rozejmu z Ukrainą na czas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. Rosyjski dyktator mówił o tym w rozmowie telefonicznej z amerykańskim prezydentem. Z komunikatu Kremla wynika, że gospodarz Białego Domu na propozycję zareagował pozytywnie.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 Donald Trump powiedział, że poprosił Putina o mały rozejm w wojnie. Trump wyraził przekonanie, że Putin chce zawrzeć pokój na Ukrainie. Ale jak mówił, pewni ludzie to utrudniają. Prezydent USA nie sprecyzował, kogo ma na myśli. Przedsiębiorcy z Zakopanego przygotowują się na najazd turystów. Przedłużony weekend w Zakopanem może spędzić ponad 100 tysięcy gości. Zajętych jest 70% miejsc noclegowych.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 Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu możliwe silne zamglenia, temperatura na przeważającym obszarze kraju od minus 4 do 0, chociaż przy gruncie lokalnie nawet minus 12 stopni. W dzień na północnym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu, temperatura od 9 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 13 w centrum do 18 na zachodzie. W majówkę na południowym zachodzie kraju powyżej 20 stopni. W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Poranek w Polskim Radiu 24. Z nami profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dobrze pana gościć na antenie Polskiego Radia 24. Panie profesorze, co takiego się stało, że reżim białoruski, reżim Aleksandra Łukaszenki poszedł na pewnego rodzaju współpracę z państwami Zachodu? No doszło do jakichś... Hmm negocjacji, które no, zakończyły się e, pozytywnym efektem, aczkolwiek na pewno coś tam w zamian zostało przekazane. Bo wiemy o, o tym archeologu, ale być może e, no, więcej było tych elementów, które trzeba było przekazać, ale moim zdaniem no, to jest e, rola państwa, żeby swoich ludzi odzyskiwać e, i, i to bardzo dobrze się stało, więc tutaj niezależnie co tam zostało wynegocjowane przez drugą stronę, to wydaje mi się, że tutaj nie ma... Że było warto, jasne. Tak, Panie profesorze, ale tak się zastanawiam, bo na początku, kiedy Władimir Putin zaatakował Ukrainę, Białoruś, no nie dość, że udostępniła i udostępnia tak, swoje oczywiście. terytorium do ataków na Ukrainę, to jeszcze prowadziła z Polską, Litwą i Łotwą i nadal prowadzi wojnę hybrydową, czyli tę presję migracyjną na granicę. Ale mam takie poczucie, że od ubiegłego roku, kiedy Donald Trump zasiadł ponownie w Białym Domu, zmienia się polityka Aleksandra Łukaszenki. Były rozmowy z administracją Donalda Trumpa. Było już kilka tur e, wymian więźniów, czy też uwi, uwolnienia więźniów politycznych. Amerykanie zdjęli niektóre sankcje z reżimu białoruskiego. I tak się zastanawiam skąd, skąd to granie Łukaszenki na dwóch fortepianach. Właśnie to ja nie wiem, czy to jest granie rzeczywiście Łukaszenki na dwóch fortepianach, czy Rosja poprzez Białoruś nie Realizuje swoich celów, bo wiemy, że Białoruś jest ważna, jeżeli są zdejmowane sankcje z Białorusi, no to to umożliwia obchodzenie sankcji dla Rosji, no bo, bo oczywiście Białoruś jest tutaj no, w pewien sposób, w niektórych względach właściwie skolonizowana przez Rosję, więc... To, Czyli, że to nie tak musi sobie... być taki sygnał o nieposłuszeństwie wobec Rosji, tylko wręcz przeciwnie, Absolutnie akcja sterowana nie przez nie. Moskwę. Przecież wojska rosyjskie są w Białorusi, tam są służby, całkowicie kontrolują sytuację. To Łukaszenka niewiele może zrobić już dzisiaj, on sam się podporządkował Rosji w stu procentach, więc on niewiele może dzisiaj zrobić, on jedynie chroni swoją osobę, wymieniając ciągle e, tych ludzi, którzy go ochraniają, bo boi się, przecież na początku wojny bał się zamachu właśnie ze strony Rosji, a nie Zachodu. To, to nie Zachód dbał na jego życie, tylko sam Putin. Więc to jest bardzo ostra relacja, bardzo brutalna relacja, ale, no, ale jakby Łukaszenka no, poszedł w tą stronę, podporządkował się zupełnie. Bał się pewnie takiego scenariusza, jaki widzimy na Ukrainie, więc też trochę go mogę rozumieć, ale, ale jednak były okresy w historii Białorusi, kiedy no, mógł troszkę inaczej tą politykę prowadzić, no, ale to już nieistotne dzisiaj jest. My, mi się wydaje, że to jest tak bardzo duże podporządkowanie, że on niewiele może już dzisiaj zrobić. Rzeczywiście żadnej gry na dwóch fortepianach raczej tu chyba nie ma. Czyli nie mamy co liczyć na to, że dojdzie do jakiegoś poluzowania reżimu białoruskiego? No nie sądzę absolutnie, bo to na tym cała jego władza się zasadza. Natomiast być może Łukaszenka no też gdzieś tam być może sam kombinuje, że no nie wiadomo co będzie z Rosją, nie wiadomo jak Rosja będzie dalej funkcjonować, bo jest w bardzo złej sytuacji gospodarczej, więc takie otwarcie tuż przed ewentualnym jakimś dużym tąpnięciem w Rosji, no dałoby mu rzeczywiście możliwość gry na dwóch fortepianach w przyszłości, być może to jest jakiś taki, ale no trudno mi naprawdę mówić, co tam u niego siedzi w głowie, co w jego gabinecie tam decyzyjnym ustalają. Natomiast są takie, moim zdaniem, scenariusze, takie możliwości. Jasne. Wspomniał pan o tej kiepskiej, jeśli nie fatalnej sytuacji gospodarczej Rosji. To panie profesorze, jakbyśmy mogli powiedzieć, jaki jest obecnie stan, stan gry tej, stan gry wojennej, bo e, e, sytuacja na froncie jest chyba zamrożona. E, e, sytuacja polityczna także jest zamrożona, więc może to ta właśnie sytuacja gospodarcza doprowadzi do jakiegoś przesilenia w tym konflikcie? Mi się wydaje, że na każdym polu Rosja w tej chwili traci, bo jeżeli chodzi o linię frontu, to ona też przesuwa się, ale już nie na terytorium Ukrainy, czy znaczy nadal na terytorium Ukrainy, oczywiście, ale zaczęła się przesuwać w niektórych miejscach frontu w stronę jednak Rosji. Uderzenia w głąb Rosji są już teraz seryjne. Niemal dzień po dniu słyszymy o kolejnym niszczeniu, kolejnych rafinerii rosyjskich. Pomimo wysokich cen ropy, Rosja nie, nie uzyskuje tej dywidendy, nie ma zysków, dlatego że za duże te straty jednak ponosi. To, co kiedyś zastanawiano się, czy takie uderzenia w głąb Rosji mają sens, no bo na ile to lat będzie rozłożone, okazuje się, że to już bardzo wymierne skutki dzisiaj powoduje i ta jakby skala tych uderzeń jest coraz większa, tak? powoli Ukraińcy zaczynają sobie żartować, że właściwie mogą już uderzać wszędzie i o każdej porze dnia i nocy. Oczywiście to jest pewna też gra PR-owa, ale, ale no, tych uderzeń jest bardzo dużo. No i politycznie zauważmy, Ukraina przestała zapowiadać jakieś tąpnięcia, jakieś uderzenia, jakieś ofensywy. Działa cicho, bo zmieniła się sytuacja. Amerykanie no nie, nie, nie są już sojusznikiem Ukrainy, przynajmniej dyplomatycznie i politycznie a także chyba militarnie, więc y, Ukraina działa cicho, ale bardzo skutecznie. I przy tym show, które tam w Stanach Zjednoczonych cały czas się toczy i, i tych ciągłych y, sensacjach Trumpa, Ukraina po cichu realizuje swoje cele i wydaje mi się, że to jest y, w tej chwili naprawdę optymalna polityka, jaką Ukraina może prowadzić. No, a jednocześnie Zełęski jest częstym gościem w Zatoce. <grym> cały czas spotyka się z państwami tymi najbardziej zasobnymi w ropę i właśnie w środki finansowe. Nawiązuje tam seryjne kontrakty, to co, co niemal każdego dnia się dzieje. Więc moim zdaniem e, sytuacja zmienia się o wiele bardziej niż mogłoby się wydawać patrząc tylko na linię frontu. Ja tylko, jeśli, bym do, jeśli dobrze Pana, Panie Profesorze rozumiem, chodzi o takie ściąganie zagranicznego także tego arabskiego kapitału do Ukrainy, by e, lokowanie tego kapitału było niejako polisą ubezpieczeniową. To raz, ale druga rzecz to jest też odwracanie sojuszy, bo zauważmy, że jeżeli pojawia się Zeleński, jeżeli cały czas te rozmowy są tak bardzo zaawansowane, że no właściwie on tam się po kilka razy spotyka z przywódcami, a jednocześnie no Putin przestał tam jeździć. Widzimy, że ta sytuacja właśnie się bardzo odwraca niekorzystnie dla Rosji, bo Rosja ma coraz mniej zaproponowania. Rosja raczej korzystała z ze zmian na Bliskim Wschodzie, niż miała coś im do zaproponowania. E, więc y, y, no i właśnie ten atak Iranu tutaj był kluczowy, bo Ukraina rzeczywiście mogła zaproponować e, kluczowe środki zwalczania tych środków uderzeń irańskich, a nie Amerykanie, którzy no, tutaj tej roli nie wypełnili, więc no, zmiana jest dużo większa, niż mi się, niż się wielu wydaje, dlatego że Ukraina w pewien sposób zastępuje E, Amerykę na, na Bliskim Wschodzie oczywiście nie zastąpi stu procentach. To jasne, to, to nie mówi nie chcę opowiadać tutaj jakiś bajek, ale na pewno pew, pewną lukę wypełnia, ale co ważniejsze, wypycha Rosję z tych e, relacji mm -hmm. i to jest bardzo istotna zmiana, która będzie miała ogromne konsekwencje w przyszłości. Panie profesorze, a tak żeby być może nie było tak różowo, to zapytam pana, czy jednak, no bo wiadomo, że z pewnych państw Rosja się wycofuje, ale o inne państwa walczy. To, czy to nie jest tak, że państwa tak zwanego globalnego południa, czyli państwa afrykańskie, państwa azjatyckie, coraz przychylniej patrzą na działania Moskwy albo inaczej, coraz mniej nieprzychylnie, znaczy coraz mniej sceptycznie? Powiem, że nie mam takiego wrażenia, okay. dlatego że to, co stało się w Wenezueli i to, co stało się w Iranie, czyli najbliżsi sojusznicy Moskwy, którzy zostali brutalnie, szczególnie Wenezuela, pozbawieni władzy, a Rosja nie tylko nie kiwnęła palcem, ale właściwie z takim ironicznym uśmiechem to komentowała, no to, to, to też był ważny sygnał do południa i pokazanie, że tak naprawdę Rosja nic nie może dzisiaj. Jest tak głęboko uwikłana w konflikt zbrojny, tak w trudnej sytuacji gospodarczej, że właściwie no nie ma żadnych narzędzi, żeby na to południe oddziaływać. Pozostaje tylko opowieść, że Rosja jest lepsza od Stanów Zjednoczonych, co zawsze Rosjanie jeżdżą, opowiadają, ale sama opowieść niczego nie zmienia. Naprawdę ludzie patrzą na konkrety, na realia, a nie na opowieść, kto jest lepszy, kto gorszy. Panie profesorze, w tym kontekście pojawia się, w kontekście zagrożeń oczywiście ze strony rosyjskiej pojawił się ostatnio wywiad dla financial, financial Times, którego do wywiadu udzielił premier Donald Tusk i tam mówił między innymi o tym, że perspektywa ataku rosyjskiego na które, któryś z państw okay. NATO to perspektywa miesięcy. Według pana to straszenie czy prewencja? Tylko no, też no, ja słuchałem oczywiście tej wypowiedzi. Ja, y ona jest różnie interpretowana, bo nie powinniśmy tego traktować jako zapowiedź ataku, tylko możliwości jednego ze scenariuszy, które mogą się zrealizować. Moim zdaniem jest to bardzo uprawnione. My musimy realnie patrzeć na sytuację i rozumieć, że taki scenariusz jest na stole, bo popatrzmy, państwo, które jest no, w narożniku, które słabnie gospodarczo, które tak, nawet na linii frontu zaczyna ponosić porażki, ale jednocześnie ma bardzo duże siły zbrojne, ma zmobilizowane państwo, ma zmilitaryzowane państwo, no może poszukać e, takiego wyjścia do przodu, czyli zaatakowania gdzieś indziej, gdzie może odnieść szybki sukces, błyskawiczny, blitzkrieg, tak, mhm. i który te notowania poprawi, te relacje właśnie także na właśnie w tym globalnym południu pokaże, że jednak Rosja jest sprawna, zająć jakieś nieduże państwo, nie byłoby tak naprawdę trudne oczywiście kwestia reakcji NATO, kwestia reakcji Zachodu i tak, dalej, i tak dalej, to zostaje i to jest pewnie analizowane teraz na Kremlu. Co zrobi Zachód czy wyśle wojska czy pójdzie na wojnę to wszystko jest analizowane jeżeli te analizy pokażą że nie no to moim zdaniem e, bardzo realny jest taki scenariusz. Tylko ja tutaj nie rozumiem jednego, nie umiem zrozumieć jednego panie profesorze. To znaczy Rosji brakuje środków szczególnie ludzkich, osób do prowadzenia wojny w Ukrainie. Brakuje coraz częściej sprzętu. Gospodarka przestawiona przedsta w pełni, chociaż może sam sobie właśnie odpowiadam, przestawiona w pełni na gospodarkę wojenną. Skąd wziąć zasoby do ataku na państwo NATO i na wojnę z całym sojuszem? No ale to niestety Rosja zasoby wciąż posiada, bo pamiętajmy, że ta wojna bardzo się zmieniła. Tam w tej chwili są e, wysyłane setki tysięcy dronów, natomiast dużo sprzętu pancernego zostało wycofane z e, frontu, bo ten sprzęt jest po prostu łatwo niszczony za, za jakieś, e, ta, jakimiś tanimi dronami. Więc e, tak naprawdę Rosja ma środki, żeby z e, takim no, niedużym państwem sobie bardzo szybko poradzić. Ma do tego odpowiednie siły i ludzkie i sprzętowe i w wojnie konwencjonalnej Rosja wciąż zachowała pewne możliwości. Moim zdaniem są to za małe możliwości, żeby prowadzić wojnę z NATO, z jakimś dużym państwem, czy średnim, zachodnim, ale wciąż to są wystarczające środki, żeby dokonać takiej szybkiej operacji specjalnej, jak kiedyś na przykład w Gruzji. Pamiętamy, Gruzja była właśnie takim państwem niewielkim o, o nie, niewielkich siłach zbrojnych, które zostało bez żadnego problemu zajęte przez Rosję i taki scenariusz gruziński, oczywiście był próbowany, w Ukrainie się nie udał, bo to jest zupełnie inne państwo, tutaj niedoszacowano wielu rzeczy, ale znowu państwo typu gruzińskiego no, nadal jest bardzo łatwe do zajęcia. No, przez każdy, przez Polskę, przez nie wiem, Litwa mogłaby zająć takie no tak, niewielkie Tylko tutaj, państw, tylko tutaj tak jest samorosie. ten problem obecności w NATO, tak, to znaczy ani Gruzja, ani Ukraina No NATO dokładnie nie były. tak, dokładnie tak. No właśnie dlatego mówię, że tu jest kwestia reakcji Zachodu i reakcji NATO. No NATO jest teraz bardzo osłabione przez Stany Zjednoczone, które no, tak właśnie dryfują, nie wiemy, czy się angażują, czy nie. No i Rosja może chcieć wykorzystać to okienko możliwości, dlatego że w listopadzie może się zmienić sytuacja w Stanach Zjednoczonych na tyle, że Donald Trump nie będzie już miał takiej dużej swobody działania. Dlatego to jest ta obawa, dlatego chyba mówi się o tych miesiącach, że do tego listopada zarówno premier Netanyahu będzie chciał wykorzystać swoje możliwości, jak i właśnie Putin swoje, więc to jest ten moim zdaniem niebezpieczny moment. Panie profesorze, w tym kontekście, w poniedziałek, premier Donald Tusk rozmawiał um, o tym kontekście rozmawiał z premier, Ukrainy, z premierką Ukrainy Julią Sferydenko. Polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany przez ukraińskie kompetencje i myśl technologiczną, tak mówił premier Donald Tusk. Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt armady dronów. Polska musi mieć nowoczesną armadę dronową, abyśmy mogli nie tylko dzisiaj pomagać Ukrainie, ale żebyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć Polkom i Polakom, że jest jesteśmy bezpieczni. Po czterech latach wojny to nie za późno? Stanowczo bardzo, bardzo, bardzo za późno. Bardzo. Od czterech lat, a szczególnie od trzech lat, od kiedy ta rewolucja dronowa się zaczęła, Mówię i wszyscy znajomi, moi eksperci, którzy naprawdę są gdzieś tam ulokowani w różnych instytucjach analitycznych, wszyscy o tym mówią. Natomiast jest grupa generałów, którzy się temu mocno sprzeciwiają, którzy przekonują, że to moda, że to zaraz minie, że te czy inne drony już są nieaktualne, że wypadły z frontu. Mówimy w tej chwili o dronach od wielkości palca wskazującego do wielkości prawie samolotu. Mówimy o dronach, które pływają, które są hybrydowe, które latają, które jeżdżą, kroczą i które zwożą rannych. Mówimy o, o dronach w każdym aspekcie działań zbrojnych. A generałowie mówią o ten czy inny dron się nie sprawdził i rzucają takie treści na e, forach X czy, czy Facebook po to, żeby pokazać społeczeństwu, że właściwie ta moda to już mija. To jest właśnie to, co to jest naturalne, bo wojskowi są wyszkoleni w odpowiednich środkach, działań, metodach i im jest trudno zaakceptować tak wielką zmianę. Ale pamiętajmy, ta zmiana zachodzi nie na przestrzeni lat, tylko tygodni. To jest tak szybka rewolucja, że każdy tydzień opóźnienia jest, jest poważną stratą. Dlatego ja się cieszę, że ten głos wreszcie nadszedł. Oczywiście jest bardzo późno, możemy to szybko też robić, ale moim zdaniem trzeba zmian w wojsku żeby wojskowi naprawdę jak najszybciej to zrozumieli i zrzucali tą zmianę, spuszczali na dół w łańcuchu dowodzenia, bo to jest bardzo ważne, żeby ta zmiana dotarła do batalionów, brygad, a nie cały czas była wałkowana w sztabie generalnym, czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy warto, bo może będziemy razić w głąb Rosji rakietami. No takie bajki już powinniśmy sobie naprawdę odpuścić i zacząć realnie działać, tak jak Ukraińcy to robią. No właśnie, to samo chciałem Panie Profesorze powiedzieć, bo na przestrzeni tych czterech lat już wojny usłyszeliśmy tyle zapowiedzi o tym, co będziemy mieli, jak będziemy by gotowi, tak, a tak. mam poczucie, że, że nadal tym tylko się... A amunicja nie dotrze, bo, bo Amerykanie tak, za... tak. Ut utknęli w Iranie. No tak. i nagle cała koncepcja sztabu generalnego padła. No więc właśnie. No więc pada bardzo dużo słów, a całkiem niewiele realnego, realnego tak. działania. Po Profesor... budzeniu się, prawda, to obaj komentowaliśmy już wielokrotnie. Pewnie. Europa się budzi, Polska się budzi, zaczynamy rozumieć, a brak faktów, brak konkretów. Tylko my już moglibyśmy przestać zaczynać rozumieć, a mogłoby już Dokładnie. do nas to dotrzeć. Już Profesor... powinno to dawno trwa. Jasne. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie profesorze, dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wtórka programu. Komentarz. Teraz na antenie Polskiego Radia 24. Pan dr Paweł Usow, białoruski politolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla nas tematem numer jeden jest oczywiście uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Pana zdaniem, w jaki sposób odczytywać te decyzje białoruskich władz? W bardzo prosty sposób doszło do wymiany pomiędzy kilkoma krajami e, ludzi, których oskarżano o szpiegowstwo i Andrzej Poczobut trafiał do grupy e, więźniów e, i częściowo ludzi, których oskarżano o szpiegowstwo na Białorusi, żeby strona białoruska i rosyjska mogła wymienić e, ich na swoich e, szpiegów działających w Polsce i w innych krajach w tym i Buciagina. Nie widzę w tym żadnej dobrej woli ze strony Łukaszenka, chociaż, jak dobrze było wcześniej powiedziano, bez strony amerykańskiej, bez udziału Stanów Zjednoczonych, dość wątpliwe, że Andrzej Poczubut mógłby wyjść z więzienia. Jedynie mhm. próba Łukaszenka zachować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i ocenę tych relacji jako możliwość wyjścia z izolacji gospodarczej, politycznej w stosunkach z krajami zachodnimi zmusza i motywuje Łukaszenkę do takich podejmowania takich kroków, które obserwowaliśmy wczoraj i miesiąc temu, kiedy z więzień białoruskich wyszło 250 osób. Niemniej jednak tak. to zupełnie nie Wskazuje na dobrą wolę i chęć polepszenia przede wszystkim wewnętrznej sytuacji na Białorusi, chociaż jednocześnie obserwujemy stabilizację sytuacji na granicach i stabilizację sytuacji w relacjach z Litwą i Polską i wysyłanie sygnałów, w tym też przez wypuszczenie Andrzeja poczobutę, wysyłanie sygnałów na, na próbę ocieplić relacje przede wszystkim z Polską i Litwą. Widać w tym zainteresowanie reżimu Łukaszenka, ale próbuje to zrobić w taki sposób, żeby na zachodzie nie mogli odbierać takie zachowanie jako słabość, jako ugięcie przed naciskami ze strony krajów zachodnich. Dlatego i doszło do takiej wymiany, która pokazuje, że no, wymieniliśmy szpiegów na szpiegów, bo akurat propaganda podkreślę. Łukaszenkowska, że Andrzej Poczobut prowadził dość destrukcyjne działanie na terytorium Białorusi, wrogie działanie. No i z przyczyny takiego działania został wymieniony na bohaterów rosyjskich i białoruskich, działających w interesach tych reżimów. To w takim razie kilka kwestii, a właściwie komentarz do, do, do kilku kwestii, które pan poruszył, bo w tych komentarzach, które się pojawiają, w tych no, próbach zrozumienia tego, co się wydarzyło, bo przypomnijmy, że przecież to nie było pierwsze podejście, to nie była pierwsza próba, jeżeli chodzi o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, ale do tej pory to się nie udawało. Łukaszenka nie chciał Poczobuta zwalnić. Zresztą mój redakcyjny kolega mówił o tym, że być może Poczobuta trzymano tak na wszelki wypadek, żeby w razie czego mieć mocną karę. W tej, w tej dyplomatycznej grze, ale pojawiają się takie rozważania, czy to jest bardziej gra Łukaszenki, czyli właśnie ta gra na jakąś jednak poprawę relacji z Zachodem, być może na jakieś delikatne ocieplenie swojego wizerunku w krajach zachodnich, czy to w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest tak naprawdę jednak gra rosyjska, która rękoma Łukaszenki no, po prostu wyciąga swoich ludzi z zachodnich więzień? Ale tutaj jest takie... Ciekawa e, sytuacja z Andrzejem Poczobutem. E, tak, rzeczywiście dochodziło do kilku e, prób wyciągnąć Andrzeja Poczobutę e, z więzienia, e, również ze strony polskiej dyplomacji. Jednak e, e, wszystko się upierało w charakter Andrzeja Poczubuta, ponieważ władze wymagali, żeby Andrzej Poczubut podpisał tak zwaną lojalkę na imię prezydent Białorusi w nawiasach o uluskawienie. Że, a uluskawienie oznacza Przyznanie winy, przyznanie ze strony Andrzeja Poczubuta, że on popełnił przestępstwo, że działał na rzecz interesów obcego państwa. No, I co najważniejsze, jednym z wątków, o którego jego oskarżano, to rehabilitacja faszyzmu i nazizmu. To było jedno z takich podstawowych artykułów, na podstawie którego został oskarżony. Andrzej Poczubut nie chciał... Uznać siebie za winnego i prosić Łukaszenka o ułaskawienie. Drugi wątek to, że władze chcieli wyrzucić Andrzeja Poczubuta z jednym z warunków wyjazd z terytorium Białorusi, na co Andrzej też nie chciał się zgodzić. Jego taka mocna, bohaterska postawa w konfrontacji z władzami i centralnymi, i lokalnymi. No, Pokazywała, że Łukaszenka, jeżeli wypuści Andrzej Poczubutę bez podpisania takich papierek, to po prostu stworzy bohatera, bo się okazuje, że moralnie Andrzej Poczubut stał na bardzo wysokim poziomie i tego władza i propaganda, rzecz jasna, nie mogłaby z tego skorzystać. Dlatego zmuszano jego, utrzymywano jego w dość ciężkich warunkach chyba najbardziej ciężkich nawet w porównaniu z innymi więźniami politycznymi, żeby zmusić jego, żeby złamać jego, żeby zmusić jego e, podpisać e, takie dokumenty i e, wyjechać z kraju. Jednak e, to się nie udało zrobić. I moim zdaniem władze wymyślili inną formułę, e, w której by nie wyglądali, że Andrzej e, Poczobut moralnie e, zwyciężył i przetrwał w więzieniu. Jednocześnie tak się zgadzam, że te wyzwolenie Andrzeja Poczobuta będzie wykorzystywane w relacjach z Zachodem, bo to była bardzo no, kluczowa figura, jeżeli chodzi o postać, jeżeli chodzi o więźniów politycznych, którzy się znajdowali, wciąż się znajduje w więzieniach, więzieniach białoruskich było o nim cały czas mówiono głośno i wypuszczenie Andrzeja Poczobuta może być wykorzystane ze strony Mińsku jako próbę rozszerzyć, dobre, rozszerzyć możliwości kontaktów nieformalnych i formalnych z państwami zachodnimi, przede wszystkim z Polską. To jak w takim razie tę chęć zrozumieć, bo wszyscy chyba dokładnie pamiętamy, że przez wiele lat Łukaszenka prowadził taką politykę, to znaczy z jednej strony w samej Białorusi przekręcał śrubę, z drugiej strony co jakiś czas pokazywał wobec Zachodu jakiś przyjazny gest, no i to na przykład wystarczało, wystarczało do tego, żeby uzyskać jakiś kredyt, być może zmniejszenie sankcji, poluzowanie sankcji, no i ta gra toczyła się właściwie w niezmieniony sposób przez wiele, wiele, wiele lat, to znaczy Najpierw ruch w lewą stronę, potem ruch w prawą stronę. No i to wszystko jakoś sobie szło aż do, do tych pamiętnych wyborów prezydenckich, bo wtedy chyba ta, ta granica już nawet w oczach bardzo liberalnie patrzących na, na Łukaszenkę polityków zachodnich została brutalnie przekroczona. Łukaszenka próbuje teraz znów do tego sposobu uprawiania polityki wobec zachodu powrócić? Tak, próbuję powrócić do takiej polityki, chociaż sytuacja geopolityczna w sposób rażący się zmieniła. Gdyby nie początek wojny z Ukrainą i wykorzystanie Białorusi jako przestrzeni dla ataku rosyjskiego na Kijów, na Ukrainę, moim zdaniem ocieplenie w relacjach już by nastąpiło. No niestety sytuacja zawsze jest taka, że kraje zachodnie nie mają skutecznych rozwiązań i skutecznych narzędzi, jeżeli chodzi o zwalczanie reżimów autorytarnych. Nawet sankcje nie dają dość szybkiego rezultatu i przez pewien czas następuje osłabienie nacisku i zmiana Podejście do reżimów autorytarnych. Było to niejednokrotnie udowodnione w relacjach z innymi krajami autorytarnymi, również z Białorusią i nawet z Rosją, nie zważając na pierwszy atak, na pierwszą wojnę z Ukrainą, która się rozpoczęła w 2014 roku. Pewne reakcje, zaostrzenie sankcji nie doprowadzili do skutku i do 2020 roku Zachód, Unia Europejska realizowała dość konstruktywną, otwartą politykę z reżimem Putina. Nawet jeżeli przypomnimy te wydarzenia na Białorusi z roku 2020, to kraje zachodnie, Francja, Niemcy, próbowali rozwiązać kryzys polityczny na Białorusi przez komunikację z Putinem, a nie przez naciski na reżim Łukaszenka. Czyli gdyby nie wojna, to już by doszło do ocieplenia tych relacji. Teraz e, kraje zachodnie tak czy rozumieją, że mm, polityka ograniczeń, polityka sankcji nie do końca przynosi skutków i próbują znaleźć, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyzwolenie więźniów politycznych, co udowodnili Stany Zjednoczone w ciągu pół roku wyzwolili więcej więźniów politycznych przez tak zwane negocjacje handel z Łukaszenką, niż proces ograniczenia i, i sankcji. I moim zdaniem tak można będzie zaobserwować zmianę narracji, zmianę podejść, jeżeli chodzi o reżim Łukaszenkę i próbę w niektórych aspektach pójść na ustępstwa. Na ile to będą szerokie ustępstwa, ciężko powiedzieć, ponieważ większość sankcji, które zostały wprowadzone w stosunku do Białorusi i reżimu Łukaszenko, powiązane akurat z wojną w Ukrainie i współagresją Białorusi w tej wojnie. No ale Łukaszenko rozumie i się spodziewa, że Zachód zmęczy się e, tą polityką zaostrzenie polityką e, nacisku, i wcześniej czy później, e, wcześniej czy później e, będzie zmuszony pójść na kontakty z Łukaszenką, e, z oficjalnym Mińskiem i próbuje przyspieszyć ten proces, też rozumiejąc, że zasoby e, Rosji e, są Powoli, powoli się wyczerpują. Nie ma Rosji w dniu dzisiejszym jakichkolwiek wielkich zwycięstw na froncie ukraińskim. Ma znaczne problemy wewnątrz gospodarcze i polityczne i w tej sytuacji stwarza się dla Łukaszenki dobre koniunktury w tym sensie, żeby znaleźć nowe szlaki, nowe drogi dla relacji i negocjacji z Zachodem. No i myśli pan, że rzeczywiście Zachód pójdzie na, na coś takiego, bo być może możemy tutaj mówić o większym pragmatyzmie ze strony Zachodu, no bo skoro sankcje nie działają, to trzeba w inny sposób rozmawiać z reżimem Łukaszenki. No ale zawsze pojawia się tu pytanie o, o tę stronę, no powiedzmy etyczną. Czy, czy y, z kimś takim jak y, Łukaszenka, z kimś, kto prowadzi taką politykę wobec własnego kraju, y, rzeczywiście należy normalnie rozmawiać? No jest dwa podejścia w stosunkach międzynarodowych pragmatyzm i realizm i idealizm jak możemy zaobserwować w ostatnich latach w naszej współczesnej historii przeważa realizm polityczny i dla zachodu najbardziej jest, najważniejsze jest zachowanie stabilności zachowanie rozszerzenie przestrzeni bezpieczeństwa jeżeli reżim Łukaszenko będzie gwarantować to bezpieczeństwo i pewną stabilność, to kraje Unii Europejskiej, kraje zachodnie mogą pójść na ustępstwo. Druga rzecz, jak widzimy, kryzys energetyczny, powstanie nowych zagrożeń terrorystycznych, zagrożeń wojny, w tym wojna w Iranie. Odwraca uwagę od Białorusi na tle tego, co się dzieje w Rosji, na tle tego, co się dzieje w Iranie, na Bliskim Wschodzie. Białoruś wygląda stabilnie i prognozowanie. I dlatego no, pragmatycznie jest zachować stabilność niż... niż zapoczątkować te procesy, które dość ciężko sprognozować i które mogą dodać niestabilności w Europie. Unia Europejska, Zachód jest też przerażony wojną i próbują znaleźć, próbują znaleźć mechanizmy, warunki, przy których ta wojna najszybciej się skończy i doprowadzi do stabilności w regionie. Także... Kiedy chodzi o stabilność i o bezpieczeństwo, no te kwestie przeważają kwestie związane z prawami człowieka. To w takim razie jeszcze jedna kwestia. A na jak dużo Łukaszence może pozwolić Kreml i Putin? To też jest bardzo ważna opcja, którą istotne jest poruszyć. Autonomię i możliwości manewrów geopolitycznych dla. Łukaszenkę w tej sytuacji dość mocno ograniczony. Czyli kiedy mówimy o stabilności i otwarciu od, na zachód, nie możemy zapomnieć o niektórych kluczowych rzeczach. Po pierwsze to to, że na terytorium Białorusi została umieszczona rosyjska broń nuklearna, która... Celuje się w kraje zachodnie, czyli taktyczna broń nuklearna, a z końca 2025 roku zadeklarowany, że na terytorium Białorusi się znajduje strategiczna broń nuklearna, rosyjska, która może być wykorzystana dla uderzeń w tym i w Polskę. Poza tym to drugie na terytorium Białorusi się znajduje. Znajdują się wojskowi rosyjscy, w ramach tak, zwanej, tak zwanego regionalnego zgrupowania wojskowego, które też jest pewną częścią strategii agresywnej, skierowanej przeciwko Zachodowi, przeciwko Polsce. I ograniczyć wpływy Rosji na procesy strategiczne, geopolityczne i na podmiotowość Białorusi Łukaszenko już nie może, bo uzależnienie jest dość... Szerokie. I ale z innej strony rozszerzenie tej autonomii i podmiotowości może nastąpić przy warunkach osłabienia e, nacisków i kontroli rosyjskiej. I to obserwujemy, ponieważ Putin teraz i e, Moskwa raczej jest zajęte sytuacją z Ukrainą i e, Białoruski dyktator to rozumie i dlatego próbuje wykorzystać to w swoich interesach. On zawsze grał właśnie w takim paradygmacie. Jak tylko odczuwał, że Rosja słabnie, że naciski stają się mniej, mniejsze, zaczyna grać z Zachodem na całość. I dzięki temu przeżywał, dzięki temu potrafił przetrwać w takich warunkach ponad 30 lat. Doktor Paweł Usow, białoruski politolog, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Przypominamy, że cały czas przy okazji oczywiście tych, tych kwestii dotyczących Białorusi przypominamy o wydarzeniu, to znaczy o wypuszczeniu Andrzeja Poczobuta, polskiego opozycjonisty mieszkającego na Białorusi, który w więzieniu spędził 5 lat. Wtórka programu. Dzień w Polskim Radio 24. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 12. A zaczynamy od informacji, która wczoraj zelektryzowała chyba absolutnie wszystkich. Premier Donald Tusk podziękował tym, którzy przyczynili się do uwolnienia Andrzeja Puczubuta z białoruskiego więzienia. polsko białoruskim dziennikarz, działacz mniejszości Polski na Białorusi i opozycjonista. Przypomnijmy, że w łagrach reżimu Łukaszenki spędził ponad 5 lat. Chciałbym przede wszystkim podkreślić absolutnie kluczową rolę naszych służb, przede wszystkim Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i niezwykle kluczową, naprawdę bardzo, bardzo ważną rolę osobistą ministra Tomasza Siemoniaka, który od kilkunastu miesięcy no, poświęcił bardzo dużo i wysiłków, i starań, i pomysłów, kreatywności, żeby do tego szczęśliwego finału doszło. Służbom bardzo dziękuję za też za niestandardowe działanie, to nie było proste. Gość Polskiego Radia 24. A jest z nami pan profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, pisarz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to jeżeli pan pozwoli, teraz w takim razie kolejny wątek. No i to chodzi mi o najnowszy sondaż Rzeczpospolitej dotyczący oczywiście poparcia dla partii politycznych. I znów dosyć ciekawe wnioski, które można z tego sondażu wyciągnąć. Po pierwsze, 32% dla Koalicji Obywatelskiej, PIS 23%, czyli prawie 10 punktów procentowych różnicy. Do Sejmu wchodzi pięciu grupowań, czyli Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, obie konfederacje, a pomiędzy nimi Lewica, która nutuje całkiem przyzwoity wynik. Co ciekawe, blisko progu wyborczego jest również partia Razem, która dochodzi do 4%. Bardzo słaby wynik PSL-u, no i właściwie tragiczne notowanie, jeżeli chodzi o Polskę 2050. Natomiast to jest chyba pierwszy sondaż, który pokazuje, że tak naprawdę koalicji obywatelskiej do potencjalnego rządzenia, do potencjalnej większości wystarcza sama Lewica. To prawda, ale ja bym chciał zauważyć, że w ostatnim okresie mieliśmy różne sondaże i to, co właśnie jedno z tych sondaży na pewno wszystkich wynika, bo na jeden sondaż moim zdaniem w ogóle nie warto patrzeć jako na prognozę przyszłości. Warto patrzeć na pewien trend sondażowy. Więc od wielu miesięcy, nawet nie tygodnia, ale miesięcy mamy taką to sytuację, że liderem wszystkich sondaży jest Koalicja Obywatelska, a za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Tylko, że różnica między tymi dwoma formacjami jest bardzo różna. Czasem to jest kilka procent, a czasem nawet dziesięć, czy, czy były już takie sondaże, nawet było powyżej dziesięciu procent. To po pierwsze. Po drugie widać, że z reszty formacji, które wchodzą do Sejmu, czyli de facto niemal zawsze to jest... Konfederacja, Korona, Brauna i niemal zawsze Lewica, wynika sytuacja, z której nie sposób przewidzieć tego, kto będzie rządził Polską po przyszłorocznych wyborach, ponieważ wszystko zależy od szczegółów w wyniku tych mniejszych ugrupowań. No i tego, właśnie, czy jeszcze ktoś przekroczy próg, czy jeszcze nie. Bo pamiętajmy, że nasza ordynacja jest tak skonstruowana, że to nie jest tylko za... wynik wyborów, nie zależy tylko od tego, jaki jest układ między liderem a tym drugim ugrupowaniem, ale także ile ugrupowań wejdzie do do właśnie przekroczy próg i wejdzie do Sejmu, bo może się zdarzyć tak jak to na przykład było i to paradoksalnie mogłoby prowadzić do, do, do powtórzenia sytuacji w 2015 roku, kiedy yy, po prostu Prawo i Sprawiedliwość yy, uzyskało yy, niewiele ponad 37% głosów, a miało samodzielną większość tylko dlatego, że yy, zjednoczona wówczas lewica Palikota i Millera nie przekroczyła 8 progu, bo była koalicja wyborcza. Nie przekroczyła także 5 partia Korwina, Mikke. I w efekcie czego tymi... Włosami, które się nie zamieniły mandaty, one wzmocniły Prawo i Sprawiedliwość. Do czego zmierzam? Mianowicie ja mogę sobie wyobrazić scenariusz, w którym nawet gdyby lewica nie wchodziła do Sejmu następnego, ale za to koalicja obywatelska była bardzo mocnym liderem i była w stanie, powiedziałbym, no, znacząco się sondażowo czy w ostatecznym wyniku wyborczym oddzielić od prawa i sprawiedliwości, nawet Możliwy jest scenariusz, w którym to Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość. To jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale nie można go wykluczyć. Nie można też wykluczyć scenariusza innego, który wynika z, zresztą z większości sondaży, a mianowicie takich o to, że mimo, że Koalicja Obywatelska i Lewica wchodzą do następnego Sejmu, to będą miały łącznie mniej mandatów niż tak zwana szeroko rozumiana prawica, która obejmuje dziś PiS i Konfederację i Koronę Brauna, zwaną Małą Konfederacją też. Tylko jest pytanie, czy te trzy formacje są w stanie rzeczywiście stworzyć koalicję i następną rządową i tu się nagle okazuje, że być może w ogóle będziemy mieli w następnym Sejmie sytuację znacznie mniej stabilną niż w tych dotychczasowych Sejmach od dość dawna, znaczy, że nie będziemy mieli stałej większości, więc tutaj możliwe są bardzo różne scenariusze i ja na podstawie jednego yy, sondażu absolutnie bym jakichś dalej idących wniosków nie, nie wyciągał. To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Na ile kolejny wniosek można z tych różnych sondaży wyciągnąć? Nie tylko z tego dzisiejszego. No, to znaczy, że nie za bardzo widać drgnięcie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy pojawiają się takie komentarze, że efekt Czarnka ewidentnie nie zadziałał. No i pojawiają się również takie oczywiście niepotwierdzone informacje, czy też doniesienia z obozu Prawa i Sprawiedliwości, że Przemysław Czarnek ma czas do wakacji. W wakacji no niejako zostanie rozliczona. Właściwie inaczej, no. Ta jego nominacja na potencjalnego premiera zostanie rozliczona. No i pytanie, co dalej? A czy nie kryję, że ja w to ostatnie nie wierzę, dlatego że to by oznaczało osobistą porażkę prezesa Kaczyńskiego. Na rok przed wyborami prezes Kaczyński by się musiał przyznać, że się pomylił, że wybrał niewłaściwego kandydata na premiera i się wycofuje i co? I będzie ogłaszał kolejnego? To wydaje mi się mało prawdopodobne. Myślę, że Czarnek będzie jego z misją będzie podtrzymywany aż do wyborów. A prezes Kaczyński może mieć tylko nadzieję, że w końcu się ten trend uda odwrócić, że to jest kwestia czasu. Inna rzecz, że prawda jest też taka, że w Polsce zazwyczaj wyborów się nie wygrywa, tylko przegrywa. To znaczy inaczej mówiąc Kaczyński i Czarnek mogą liczyć na to, że w pewnym momencie poparcie dla koalicji obywatelskiej się załamie. No pamiętajmy, że mamy w tej chwili niezwykle skomplikowaną sytuację międzynarodową. Mam tu na myśli przede wszystkim to, co dzieje się w relacjach amerykańsko-irańskich. Ta właściwie zawieszona częściowo wojna która paraliżuje Zatokę Perską, w sensie dostaw ropy naftowej w jakimś zakresie także gazu skroplonego. No i to powoduje prawdopodobne zagrożenie recesją światową, gospodarczą, która z całą pewnością uderzy w Polskę także i w ciągu, jeśli to, ta sytuacja nie uległaby zmianie, to oni będzie przesądzony, że w ciągu roku będziemy mieli globalną recesję, wszystkimi tego konsekwencjami także dla polskiej gospodarki, co automatycznie wpłynie na nastroje społeczne. I tutaj raczej, ja nie w aktywności Czarnka, e, e, prezes Kaczyński, może widzieć szansę dla siebie na, na, na powrót do władzy. Inna rzecz, że szanse, żeby to był powrót taki, jak był w latach 15-23, jest bliski zeru, no bo wszystkich tych sondaży jasno wynika, że PiS nie ma najmniejszych szans na samodzielną większość. Będzie się musiał zatem tą władzą ewentualną dzielić być może nawet dwoma konfederacjami i w związku z tym tutaj, wie pan, trudno przesądzać, ale ja nie bardzo wierzę w wymianę Czarnka, bo jak mówię, to by tylko osłabiło dodatkowo notowania PiSu, no bo to przyznanie się za ileś miesięcy, że Czarnkowi się nie udało, by oznaczało, że no trzeba właśnie kogoś nowego wysunąć. Jaka jest gwarancja, że ten ktoś nowy się okaże skuteczniejszy od Czarnka, więc, więc ja uważam, że, że prezes Kaczyński będzie przy Czarnku trwał, a powołał go moim zdaniem po to, żeby spróbować w ten sposób przerwać narastający kryzys wewnętrzny w pis związany właśnie z tymi spekulacjami wokół tego, kto będzie kolejnym ewentualnie kandydatem na premiera. I moim zdaniem prezes Kaczyński popełnił ogromny błąd. A czy Moim zdaniem mu się udawało w pisie rządzić latami także i dlatego, że równoważył te frakcje. A teraz jakby postanowił przeciąć pewien spór między frakcjami w pisie, no wyraźnie stawiając na czołową postać tej frakcji twardszej tak zwanych Maślady, czyli, czyli Przemysława Czarnka, co spowodowało no, kryzys zgłębienie kryzysu z frakcją Morawieckiego, z tak harcerzami. I moim zdaniem ten kryzys, choć formalnie go zażegnano, prawda, mamy te wszystkie słynne rodzinne zdjęcia, no wiemy doskonale, że to, jest tylko po, to są tylko pozory i ten kryzys wewnętrzny w PiSie prędzej czy później znowu eksploduje, tylko nie wiemy jak szybko, czy to będzie jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy, czy dopiero po wakacjach, ale moim zdaniem najpóźniej ten kryzys się objawi w przyszłym roku, późną wiosną przy okazji ustalania list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości do następnego Sejmu, bo tam naprawdę już będzie prezes musiał podjąć decyzję, na kogo stawia, czy na Maślazy, czy na harcerzy, bo nie da się wszystkim dać równie dobrych miejsc na listach. To panie profesorze, to e, jeszcze dwie kwestie z tej strony sceny politycznej. E, najpierw e, zapowiedź prezydenta Nawrockiego, e, który powiedział, że ujawni aneks do raportu z likwidacji e, wojskowych służb informacyjnych. E, I co ciekawe, pytanie czy zaskakujące, z dużym, z bardzo dużym dystansem do tej informacji e, Odniósł się prezes Kaczyński. No wydawałoby się, że Prawo i Sprawiedliwość raczej jest formacją, która przyklaśnie tej decyzji. No okazuje się, że wczytując się w wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, no mówi m.in. o tym, że tam nie, raczej nie będzie żadnych przełomowych informacji. A jeszcze ciekawszy fragment dotyczył no, wątpliwości co do rzetelności informacji, które są w tym raporcie zawarte. I to są wszystko słowa prezesa Kaczyńskiego. Zresztą nie tylko, nie tylko on w podobny sposób komentował te decyzje. Mówię oczywiście o innych politykach Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi pan poseł Szczucki w bardzo podobnym tonie komentował te decyzje prezydenta. Tak, tylko ta różnica zdań między prezydentem Nawrockim a prezesem Kaczyńskim może być niezrozumiała dla tych, którzy nie znają całej historii z raportem o likwidacji WSI i aneksem do tego raportu. Mianowicie on powstał jeszcze w 2007 roku. Jego patronem był prezydent Lech Kaczyński. I to właśnie Lech Kaczyński zdecydował, żeby nie ujawniać owego aneksu. I powiedział wtedy bardzo krytyczne zdanie, no właśnie, że to jest dokument, który zawiera zbyt dużo publicystyki, a za mało twardych faktów. Więc do tego się jego wy odpowiedź wtedy sprowadzała i jego brat Jarosław podziela to zdanie. Między innymi dlatego e, także i prezydent Andrzej Duda, który mógł u, ten aneks e, do raportu likwidacji w Łezji ujawnić, tego nie zrobił szanując jakby wolę swojego szefa e, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast Karol Nawrocki jest reprezentantem już nowego pokolenia polskiej prawicy. On nie wychodzi z tego twardego dnia, dnia Pisowskiego, gdzie po prostu się słucha braci Kaczyńskich, czy w wypadku Jarosława w każdej sprawie. I on reprezentuje pogląd dla tak zwanej twardej prawicy, bardzo rozpowszechniony, gdzie powstała pewna legenda wokół tego aneksu e, e, właśnie do, do raportu o likwidacji w że To jest właśnie to, ten dokument, który pokazuje te wszystkie straszliwe spiski, zmowy, prawda, układy, którymi, prawda, które rządzą trzecią RP od, od czasów jej narodzin, okrągłego stołu. Mnie to przypomina taką quasi religijną wiarę w zbiór zastrzeżony ipn który też był do mniej więcej 2016 roku, kiedy go ostatecznie zlikwidowano, też był postrzegany jako źródło tych wszystkich tajemnic, jak już to zostanie ujawnione, to się wszystkiego dowiemy, no jak wiadomo, zostało to ujawnione i no i się nie dowiedzieliśmy. Dla mnie potwierdzeniem tego jest to, że człowiek, który jest jeśli nie głównym, to, to bardzo ważnym autorem i raportu, i aneksu do tego raportu, czyli Sławomir Cenckiewicz miał parę takich wypowiedzi w ostatnich miesiącach, kiedy przestrzegał prawicowych, żeby nie traktowali tego jako świętego grala prawicy, że, że to nie jest to. No, mówiąc krótko, studził nastroje związane z y, jakby tymi, tymi oczekiwaniami, co też tam będzie. Ja nie wykluczam też, że opór braci Kaczyńskich obu y, do, do tego, co jest tam napisane, dotyczy także i pewnych historii związanych z porozumieniem centrum. Dlatego, że jest faktem, że wojskowe służby informacyjne słusznie zostały zlikwidowane także i dlatego, że infiltrowały całą scenę polityczną w Polsce w lat 90 w tym także partie prawicowe, w tym także porozumienie Centrum, ponieważ w tym czasie dochodziło do bardzo ciekawych przekształceń, jeśli chodzi o własność, czego dzieckiem jest choćby słynna spółka Srebrna, jej nieruchomości w Warszawie, to nie wykluczam, że tam ten wątek też może być poruszony i to jest właśnie to, przed czym prezes Kaczyński przestrzega prewencyjnie, że tam są pewne informacje, co do których nie powinniśmy ufać im, bo one są nieprawdziwe, no bo prezes Kaczyński oczywiście uważa, że w sprawie uwłaszczenia się przez jego środowisko polityczne gruntami w Warszawie. Wszystko było absolutnie w porządku, wszystko jest legalne, tylko wszyscy jego przeciwnicy to się uwłaszczyli nielegalnie i skandalicznie, natomiast on się uwłaszczył całkowicie zgodnie z prawem. No i podejrzewam, że, że właśnie tutaj pewną rolę w WSI mogły odgrywać, które, no co tu kryć starały się korumpować całą scenę polityczną w Polsce, a także infiltrować agenturalnie nie wykluczam, że ten wątek budzi niepokój prezesa. Natomiast z perspektywy Karola Nawrockiego to wszystko już nie ma żadnego znaczenia, bo on przecież w czasach jak w WSI były Likwidowane, dopiero chyba w grand hotelu rozpoczynał swoją karierę, więc słynną. Także także mówiąc wprost, wie pan, dla niego ta sprawa po prostu tego raportu nie ma znaczenia, ale że widzi, że dla jego elektoratu ma pewne znaczenie, no to to porusza. No to w takim razie jeszcze jeden ważny temat, o którym cały czas jest bardzo gorąco. Mowa oczywiście o zonda krypto. Przypomnijmy, że spór dotyczy oczywiście samego zonda krypto, ale również tego co działo się wcześniej, czyli między innymi dwóch ustaw, które zostały zawetowane przez prezydenta Nawrockiego. W tej chwili no, trwa takie przerzucanie się odpowiedzialnością, no, ale w tym wszystkim jest również zapowiedź kolejnego projektu, który jest przygotowywany w tej chwili przez rząd, który ma regulować rynek kryptowalut w Polsce. I dosyć ciekaw, ciekawy komentarz prezesa Prawa i Sprawiedliwości do tego faktu. Jestem zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut. Da się takie podejście, czy też da się takie stanowisko dziś po tym, co wydarzyło się z krypto obronić, Albo inaczej, czy da się w ten sposób no, niejako wyjść poza, poza ten spór, który w tej chwili trwa? Nie, moim no, zdaniem ten spór będzie dalej trwał, natomiast całkowity zakaz kryptowalut w Polsce jest w tym sensie niemożliwy, że ponieważ można kryptowalutami handlować w innych krajach Unii Europejskiej, to ten handel dalej będzie trwał, tylko po prostu wszystkie te instytucje, wszystkie te giełdy, które, które jeszcze działają w Polsce, po prostu się wyprowadzą tak jak zonda krypto, które się przecież nie było zarejestrowane w ogóle w Polsce, tylko w Estonii. I w związku z tym ja podejrzewam, że tu żadnego całkowitego zakazu nie ma, natomiast no, trzeba powiedzieć jasno, żeby część naszych słuchaczy, która nie, nie do końca rozumie co się z tymi kryptowalutami chodzi, to ja Powiem, że to jest pewien szczególnego rodzaju, moim zdaniem rodzaj hazardu. No i tak jakbyśmy zakazali kasyn gry w Polsce, to nie znaczy, że Polacy by nie jeździli do innych kasyn gry w innych krajach i tam nie grali. I nie można wykluczyć, że czasem się zdarzają nieuczciwe kasyna, to znaczy takie, które oszukują założenia swoich klientów, no i musi być jakiś nadzór nad takimi kasynami, żeby one tych klientów nie oszukiwały. I podobnie jest z giełdami kryptowalut. No, samo zaklinanie rzeczywistości, że tak powiem, co prezes Kaczyński uprawia, w ogóle nie rozumieją, co chodzi z tymi kryptowalutami. Nic tutaj nie da. Potrzebny jest jakiś po prostu nadzór, dlatego, że dobrze działające giełdy kryptowalut przynoszą zyski państwu, na którego terenie działają, jeśli są zarejestrowane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 że to może zaszkodzić także jego formacji politycznej, próbuje tradycyjnie przelicytować wszystkich radykalizmem swoich postulatów. A moim zdaniem finał sprawy powinien być taki, że oto po prostu powinna być przejęta unijna dyrektywa Mika, która już obowiązuje od kilkunastu miesięcy i powinna być ona dokładnie jeden do jednego wpisana jako polska ustawa z jednym wypełnieniem pustego miejsca. W tej dyrektywie zostawione wykropowane miejsca, mianowicie jaki ma być krajowy regulator. I u nas trzeba wpisać Komisję Nadzoru Finansowego, i po prostu to uchwaldzi. Wtedy prezydent Nawrocki nie miałby po pretekstu, żeby wetować to, to, bo jego argumentacja przy dwukrotnych wetach wcześniejszych była taka, że to jest wszystko przeregulowane, że tam w stosunku do unijnych przepisów dopisano mnóstwo innych no tak, rzeczy, które nie jest niedobre. Poszliśmy za daleko. Panie profesorze, tu niestety musimy się zatrzymać. Czas jest nieubłagany. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję. turka programu Autopromocja Ignacy Daszyński, jeden z ojców naszej niepodległości, wieloletni lider Polski Partii Socjalistycznej, a w czasach zaborów nieprzejednany zwolennik walki o wolność. O socjalistycznych hasłach i walce o niepodległość, o zabójstwie Narutowicza, Krakowie, rywalizacji z Dmowskim i sporach z Piłsudskim. Porozmawiamy w najbliższej turbohistorii z profesorem Rafałem Fedorukiem. Polskie Radio 24, jutro o godzinie 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski. Autopromocja.